I skóra i mango, Jerry. Wokusia, Trzyma oraz najgosti. <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. zapraszamy. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry. I dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o filmie animowanym Spider-Man Ostateczny Pojedynek. Czyli Spider-Man The Ultimate Villain Showdown, czyli filmie, który został wydany na wideo w 2002 roku. No i tak jak to bywało często w tego rodzaju projektach, jest filmem, który składa się z trzech odcinków serialu animowanego Spider-Man The Animated Series, który był nadawany w latach 1994-98. Tak, tego samego serialu, z którego Mando i Szymas nucą Wam regularnie piosenkę z intra. A zanim przejdziemy dalej, warto jeszcze wspomnieć, że Spider-Man ostateczny pojedynek omawiany jest w związku z tym, że tenże film animowany wygrał w głosowaniu czytelników. Na ten film składają się trzy odcinki z trzeciego sezonu tego serialu i są to odcinki numer 2, 3 i 4 które są zatytułowane odpowiednio "Wypowiedź Życzenie, tak Oktobota oraz Wejście Zielonego Goblina. I ja do końca nie rozumiem dlaczego, ale one się składają, czy wchodzą w skład takiego większego cyklu zatytułowanego Sins of the Fathers i nie wiem jakie to ma tak naprawdę przełożenie na te opowieści, dlatego że ten odcinek drugi to jest Scenes of the Fathers, chapter 2. No i tak naprawdę rozpoczyna nam ten odcinek nieco inną historię. Jeżeli w ogóle miałbym tutaj się zabrać jakoś do tego filmu, to w tym chaotycznym, po, po tym chaotycznym początku pewne rzeczy chciałbym tutaj usystematyzować. Ja serial animowany Spider-Man trochę oglądałem za dzieciaka, czy już w sumie jako taka młodzież podstawówkowa, jeżeli ja dobrze pamiętam, czy to już nawet nie wiem, czy to już nie była licealna, bo w naszym pięknym kraju ten serial pojawił się w 1995 roku i oglądałem go tak naprawdę relatywnie niewiele. Pamiętałem, że był w porządku, ale niewiele ponadto. Na tenże film trafiłem w sumie dosyć przypadkowo, ale stwierdziłem, że wkomponowuje się to nieźle w nasz Spider-Manowy weekend. Mówię dosyć przypadkowo, dlatego, że moja siostra likwidowała sobie biblioteczkę DVD no i się okazało, że nie wiadomo skąd ma w swojej kolekcji właśnie to DVD Spider-Man Ostateczny Pojedynek. DVD czy raczej Video CD, bo o tym też warto wspomnieć, że to, to nawet nie jest format DVD te, ta płytka. I się zapytała, czy ja bym tego nie chciał. Stwierdziłem, a ok, sprawdzimy, cóż to jest za cudo. No i tak jak mogę to ocenić, no to od strony wydania jest to takie sobie. Ja w sumie nie wiem jakim cudem, ale to w ogóle wyskakuje na Dzień Dobry reklama Pani Domu bodajże, czyli... Ta płyta musiała być dodawana do tej gazety. Dlaczego akurat do tej gazety? Bóg jeden raczy wiedzieć. Tak jak wspominam, jest to wideo CD. No i niestety Mando się śmiał, jak tylko usłyszał, że ja mam zamiar to oglądać, że będą mi oczy krwawiły. No i zaiste to wideo CD, ten format się zestarzał koszmarnie. I tak naprawdę, żeby ten film oglądać. Ja musiałem go oglądać w dosyć małym okienku, dlatego że przy próbie oglądania tego na pełnym ekranie, no to naprawdę oczy krwawiły. I teraz, jak się ma, mają te trzy odcinki do filmu, który tutaj teoretycznie dostajemy, bo to też jest warte w zmiankowania, że ten film był tak wydany nie tylko u nas, tylko on też się pojawił właśnie jako taka zbitka na zachodzie. I w sumie ja do końca nie rozumiem, dlaczego to zostało tak podzielone, dlatego że tak po prawdzie to tutaj mamy do czynienia z dwoma odmiennymi i dosyć mocno zamkniętymi historiami. Na pierwszą historię składa się to wypowiedź, życzenie oraz atak Octobota. I te odcinki to jest w ogóle adaptacja komiksu, jednego z komiksów, które są uznawane za ważniejsze w historii Spider-Mana, a mianowicie komiksu The Kid Who Collects Spider-Man. I to jest opowieść, w której... Spider-Man dostaje list od rodziców małego chłopca. W tym przypadku, to, to, czyli w serialu animowanym jest to dziewczynka, który jest mega fanem Spider-Mana. Zbiera z nim wszystkie zdjęcia, artykuły prasowe i Spider-Man jest jego idolem. No i ci rodzice proszą, podając adres, żeby Spider-Man mógł tego chłopaka, tę postać odwiedzić. I na początku tego odcinka Spider-Man zawodzi przy pewnej określonej sytuacji, co skłania go do takiego swoistego przewartościowania tego, co on w zasadzie miałby robić, dlatego że no Ponosi dosyć dotkliwą porażkę, no i nie może poradzić sobie z konsekwencjami tego, co się stało, postanawia tak naprawdę zawiesić maskę na, na kołku i po prostu, nie wiem, zdać się na policję, na siły porządkowe, samemu nie mieszać się do walki z superprzestępcami. Początkowo ignoruje ten list, natomiast w którymś momencie, kiedy idzie właśnie taki no, roze rozemocjonowany, niejaka Madame Webb, taka parapsychiczka, zsyła na niego wizję, w której, czy z której wynika, że to spotkanie z dziewczynką no, może mu w jakimś stopniu pomóc. Spider-Man decyduje się mu odwiedzić, no i okazuje się, że faktycznie ta mała dziewczynka doprowadza do pewnej zmiany w postępowaniu Petera Parkera, Spidermana. I mamy tutaj ten odcinek tak też dosyć wyraźnie podzielony. W pierwszym odcinku mamy krótkie streszczenie genesy Spidermana, dlatego że tutaj Peter Parker opowiada jej jak doszło do tego, że stał się tym, kim jest, opowiada cały ten motyw i wątek z wujkiem Benem, który jest takim no, ikonicznym i fundamentalnym dla tej konkretnej postaci i tak dalej, i tak dalej. No i w którymś momencie Spider-Man na prośbę tej dziewczynki no decyduje się ją wziąć na taką małą przyjazdkę po mieście, no i dochodzi do no w wypadku, można powiedzieć, dlatego, że w trakcie tego tej wycieczki Spider-Man zostaje zaatakowany przez doktora Oktopusa, z którym no, doszło do tej potyczki na początku odcinka numer jeden. I w trakcie tej walki Spider-Man przegrywa i Oktopus generuje u niego amnezję. To po pierwsze, a po drugie skłania go tym samym do pomocy mu w realizacji jakiegoś swojego takiego masterplanu. I aby Spider-Man nie został kryminalistą, tajna, czyli ta dziewczynka, którą Peter Parker odwiedził, decyduje mu się pomóc. Historia jest dosyć ciekawa i wydaje mi się, że to jest w ogóle niezła opowieść dla kogoś, kto chciałby sobie Poznać Spidermana w pigułce, niejako, dlatego że tutaj mamy bardzo dużo motywów charakterystycznych dla tej postaci. Mamy całą genezę, to po pierwsze, czyli w skrócie możemy sobie przypomnieć albo poznać kim tak naprawdę jest Peter Parker i jego alterego. Mamy tutaj tego jednego z najbardziej też rozpoznawalnych i ikonicznych przeciwników Spider-Mana, czyli doktora Oktopusa. Mamy szereg bardzo charakterystycznych postaci, bo przywija się tu i Mary Jane, i ciocia Petera Parkera, i pojawia się jego ten wyrodny szef z redakcji Daily Beagle, i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy tutaj naprawdę bardzo dużo znanych motywów. No i przede wszystkim też ta klamra w postaci no, opowieści o tej dziewczynce i tego, kim dla niej jest Spider-Man i takiego swoistego twistu, który dostajemy w tej historii na koniec, no to faktycznie jest coś, co robi wrażenie, bo to, ten finał jest mocny. Mimo, że oczywiście my możemy się spodziewać, w jakim kierunku to wszystko pójdzie, no to już zakończenie wątku tajny jest no, dla mnie czymś zaskakującym I, i trochę rozumiem, że ten komiks może być jakiś tam ważny dla postaci Spidermana w ogóle. I tak jak wspominam, ja nie do końca rozumiem, dlaczego te trzy konkretne odcinki się znalazły w ramach tego filmu wydanego na wideo dlatego, że o ile właśnie te dwa pierwsze odcinki no to jest dosyć spójna historia, która no nie zamykała się w obrębie tego dwudziestoparominutowego odcinka, no to historia trzecia to jest można powiedzieć geneza z kolei jednego z kolejnych przeciwników Spider-Mana, czyli geneza Zielonego Goblina. No i to jest taki powiedziałbym dosyć klasyczny odcinek, czyli w Oscorp dochodzi do pewnego wybuchu na skutek prac zleconych przez Kingpina. No i mamy tutaj wątek całego trójkąta Harry Osborne, Mary Jane, która w ramach tego serialu w tym momencie jest właśnie związana z Harem Osbornem, Peter Parker, który no, był na miejscu jako Spider-Man w trakcie tego, tego wypadku w Oscorp. Harry, który poszukuje ojca, który najprawdopodobniej zginął w tym wypadku. No i mamy tutaj różne perypetie, w które oczywiście wmieszał się Zielony Goblin, który no, próbuje wywrzeć zemstę na, na ekipie związanej z Oscorp. No, myślę, że nie trzeba być jakimś detektywem na poziomie Sherlocka Holmesa, żeby wiedzieć, w jakim to idzie kierunku. Odcinek dla mnie całkiem ok, przyjemnie się to oglądało. Tak jak w sumie cały ten film. To, to jest w sumie dla mnie ciekawa rzecz, bo ja tego serialu nie pamiętałem. Pamiętałem, że tam się przywinęło bardzo, bardzo dużo takich no, charakterystycznych przeciwników, postaci, motywów, jeżeli chodzi o historię Spider-Mana, ale po pierwsze nie wiedziałem, że oni tam adaptowali też właśnie całe takie większe historie komiksowe. I za dużo ich nie było i pewnie to też była jedna z przyczyn, dlaczego akurat te odcinki trafiły w ogóle na wideo jako osobna rzecz, ale też ten odcinek o Zielonym Goblinie no, pokazał, pokazał, że w takim 20-minutowym odcinku można było fajnie zaprezentować historię, przy czym tak jak w... Sama grafika z jednej strony się zestarzała, ale myślę, że gdyby to wydali na DVD, a nie na VCD, to by się to oglądało całkiem przyjemnie, no bo to też, umówmy się, nie, nie jest animacja na takim poziomie, który bardzo, bardzo kole w oczy w tej chwili, bo ona po prostu już w tamtym okresie chyba nie robiła jakiegoś specjalnie dobrego i oszałamiającego wrażenia. Natomiast to, co mnie uderzyło w tych odcinkach, bo, to, bo tego zupełnie nie pamiętałem, to ich tempo. To jest pewnie kwestia tego, że no to były odcinki króciutkie, tam dwudziestoparominutowe i tutaj trzeba było naprawdę mknąć z fabułą i tu się po prostu dzieje yy, łomatko tyle rzeczy naraz, że ja autentycznie byłem pod wrażeniem i w lekkim szoku, że te odcinki te historie mają aż takie tempo. Tutaj naprawdę no... No to nawet dla człowieka, który jest przyzwyczajony do współczesnych kreskówek, które często są takie właśnie hałaśliwe, dynamiczne, wybuchowe itd., itd. No to, to tu mnie zaskoczyło, że aż tak duże tempo jest w tych opowieściach, bo jakoś mi się kojarzyło, z, kojarzyły mi się te seriale animowane, czy to właśnie Spider-Man, czy chociażby Batman, że one miały nieco spokojniejsze tempo i, i że nawet jeżeli ta akcja wybuchowa była, no to to, to, to się toczyło po prostu w zdecydowanie bardziej stonowany sposób niż współcześnie. No a tu zaskoczenie, bo naprawdę bardzo, bardzo to do przodu szybko mknęło. Czy warto sięgnąć po ten film? W sumie, jeżeli lubicie spider to wydaje mi się, że chyba można sobie naprawdę spokojnie to obejrzeć. Przede wszystkim dla tych dwóch historii pierwszych, czyli make a wish oraz Atak of the Octobot 3. Czyli tak jak to zostało u nas pięknie przetłumaczone, wypowiedź życzenia oraz Atak Octobota, bo ta historia w sobie jest naprawdę czymś interesującym, ciekawym. No i dostajemy bonus w postaci Zielonego Gobina. Dla mnie spoko. I przypomniało mi to po raz kolejny, że w sumie to chętnie bym sobie kiedyś wrócił do tych seriali animowanych sprzed lat, no bo to jednak jest jakiś obiekt kultu, a ja tak naprawdę, czy to właśnie ze Spider-Mana, czy to z Batmana The Animated Series, pamiętam jakieś poszczególne odcinki, ale, ale tak po niewiele. Z mojej strony to na dzisiaj by było tyle. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia wkrótce.